Kafel Makabra. w kolejnym, 16 odcinku audycji Cafe Makabra. Po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski z Wrocławia. A po tej stronie Paweł Syrus z Pruszkowa. E, no cóż, wracamy jakby po, po dłuższej przerwie. E, ja już miesięcy to nie liczę i, i nie ma sensu, bo jakby ta audycja... E, no. No i zrobiona w czasie wolnym i tak dalej, 15 odcinek gdzieś nam uciekł po drodze, tak na serio to dlatego 16 odcinek, tak długo trwało nagranie go, bo po 15 odcinku stwierdziliśmy, że musimy udać się do Zakładu Zamkniętego na lekkie leczenie, bo staraliśmy się omówić całą serię martwego Zła Raimiego, no ale... No, jakimś cudem no, to nie wyszło, jest jakby taki szczątkowy materiał nagraniowy, yy, z którego da się coś tam złożyć, ale yy, no w do wniosku, że może lepiej tego nie publikować dla zdrowia psychicznego yy, wszystkich słuchających. Żebyście nie skończyli w zakładach eee, zamkniętych jak my. I... Ta... <głosy> no nam trochę, no trochę prozaku popijane codziennie melisą yy, przez te kilka miesięcy poskutkowało tym, że jesteśmy w stanie nagrać kolejny odcinek. No Nareszcie. I jak znowu będziemy mówili, że będziemy nagrywać tym razem regularnie, to nam po prostu nie wierzcie. Ech, nie, my już, my już teraz jesteśmy no, tak przeżarty ci różną chemią i mamy takie różne w głowie, że, nie, że na, na serio, tak jak mówi Paweł, nie ma co nam ufać i e, po prostu raz na pół roku odwiedzić może strony kafe Makabry i może coś się pojawi. Tym razem będziemy omawiali film Wilkołak reż w reżyserii Joe Johnstona, który film, który niedawno był w naszych kinach e i który jest remake'iem filmu z lat 30. E klasyka Universalu. E no, to będzie Wilkołak. Takie małe ału do księżyca. Nie, no nie mamy dzisiaj pełni przypadkiem, bo tak nie wyglądałem za oknem. E Może trzeba było to w to nie, ja przy pełni dziwnie się zachowuję. Więc no, bo byłby akurat na miejscu, może. No no tak, mniej więcej chyba w takim razie za każdym razem jak staramy się nagrać, to nagrywam przy pełni, bo za każdym razem nam te próby nie wychodzą, więc może tym razem spróbuję do końca. No, dzisiaj, oczywiście, też już były problemy techniczne, ale no, no, mam nadzieję, że uda się to zmontować jakoś. Tak, no tak dobra, ale wró wró wróćmy do filmu. Taki... A, nie, ja teraz proponuję taką chwilkę na jazz. Lekkie wyluzowanie się i przygotowanie film psychiczny na to, co nas czeka. Czyli wycie do księżyca, srebrne kule i odbędzie się Del toro w roli Wilkołaka. W krótkiej przerwie wracamy, będziemy omawiali, jak już mówiłem, Wilkołaka. Film, który urzekł właściwie mnie od pierwszej chwili, kiedy tylko zobaczyłem jakieś pierwsze plakaty, zwiastuny, obrazki i tak dalej, bo zapowiadało się, na, jak dla mnie, na takie dopełnienie takiego gotyckiego klimatu, który można poczuć w filmach w stylu Drakuli czy jeść co bez głowy. Jakby takie było moje pierwsze odczucie. Noty były bardzo różne, a przeważnie były to krytyczne e, opinie na temat tego filmu. Mimo wszystko, e, mi film przypadł do gustu. Nie wiem jak tobie, jakie były twoje pierwsze odczucia i jakby jak do tego się zabierałeś, Pawle? Wiesz co, sam klimat filmu bardzo fajny. No jakby, no ja tam lubię taką tematykę, więc no... No, po, poza tym, że jakby no, ta pierwsza twarz wielkołaka trochę mnie zawiodła no to jakby cały klimat, cała otoczka tego no, bardzo fajne bardzo tak plastycznie wszystko zrobione i oglądało się całkiem sympatycznie no ale niestety im dłużej ten film trwał, tym mniej mi się podobał i szczerze mówiąc to osobiście bym go mocno skrócił Chociaż hmm. nie, nie wiem, czy jakby skrócenie też by tutaj dało jakiś efekt, bo był taki trochę pogubiony ten film, nie wiem, czy, czy słyszałeś o tych problemach tam z, jakby nie, nie z obsadą, tylko ekipą filmową, że tam były jakieś straszne roszady, wymieniali się tam twórcy, kamerzyści, ktoś tam, tam jakieś generalnie o... no, no, siupy były... Ja... Ja wiem, tylko z tych takich ciekawszych rzeczy to wiem, że na temat muzyki jak to wyglądało, ale na temat całej reszty nie do końca. No tam podobno jak ktoś się mocno interesuje horrorem, to pojawiały się takie informacje, że tam się mocno ludzie wymieniają i przez hmm. to ten film zrobił się taki strasznie niespójny. No coś w tym jest rzeczywiście, coś w tym jest, bo ja wiem, że na początku Daniel Elfman miał robić muzykę. Później jakoś było tak, że wzięli kogoś innego do dokończenia tej muzyki, bo tam nie starczyło im czasu, a Elfman akurat miał robić muzykę dla alicji klęczarów i to było tak, że jakieś jedno wielkie, nie wiadomo co, ale koniec końców Elfman jest podpisany pod tą muzyką. Więc no właśnie, tam niektóre tak kawałki bo... jego, niektóre kogoś innego podobno tak. były i jakoś tak dziwnie to wszystko wychodziło. No i jakoś tak z kamerzystami też chyba no. też się jakoś tam wymieniali. Dobrze, że aktorzy przynajmniej byli w miarę rycici. Czy... Tak, dobrze, że aktorów w trakcie nie zmieniali. Wytrzymali od początku do końca. No, tak. ale to właśnie taki film, który został niestety jakby no, przez y, jakieś problemy organizacyjne. No i no, szkoda, bo to naprawdę mógł być fajny film. No ja się na nim mocno zawiodłem, bo on jest bardzo fajny wizualnie, ale poza tym no, jest. Jest dużo takich wątków, które się gubią gdzieś. No i hmm. bardzo szkoda, że się gubią. Znaczy, film może na przykład powiedzmy o, o samym reżyserze, bo ja no jakby nazwisko tego pana Johnstona e, nie do końca było mi znane, szczerze mówiąc, teraz jak patrzę na jego filmografię, to no to tak na serio on no nie zrobił żadnego jakiegoś strasznie popularnego filmu. okej, okay, ma, ma jeden, ma właściwie dwa, e, Rocketeer, z Michaelem J. Foxem. To film z 1991 roku, tutaj mi podpowiada informacja. I zrobił też Jumanji, jakiś odcinek młodego Indiana Jonesa i Oktober Sky z Jake'iem Gyllenhaalem. Dobry film, polecam. I poza tym właściwie to no, Jurassic Park 3 jeszcze robił, tak? No, ale, no tak, ale, ale to, to z kolei skarżyli się, że jakby no rozwalił takiego samograja, jakim był Jurassic Park. No, gdzieś czytałem jakąś recenzję niedawno, no i właśnie mówili, że gościu jest no, zdolny pod tym względem. A z kolei ludzie, którzy pisali scenariusz... A... To też może nie, nie mieli, bo tutaj dwie osoby, David Self i Andrew Kevin Walker. Walker napisał m.in. innymi scenariusz dojścia bez głowy, więc tutaj jakby te takie podobieństwa, ten klimat... Bo klimat e, tak, jest... klimat był bardzo fajny, bo jakby sam jeździe bez głowy też mnie nie ruszył, ale klimat był praktycznie ten sam, co w Wilkołaku. No Jeszcze Bez Głowa akurat tak jest tak takim tak. jednym z moich bardziej ulubionych filmów yy, i sama ta obsada yy, reżyseria i muzyka dały niezły efekt dlatego mi się wydaje właśnie, że Wilkołak obok Jeszcze Bez Głowy i w jakimś sensie obok Drakuli, ażkolwiek mam, mam wrażenie, że ktoś mnie zlinczuje za te słowa yy, dobrze pasuje to jest taki fajny trio, które yy, czy wciąż... Mówisz o Kopoli? Tak, tak, tak, tak. o, o tym Drakuli. No to, to jest ten film to, to jest zdecydowanie ten temat, no, aczkolwiek no, Coppola to no, no tak, no, Dracula Copoli to jest y, poziom no, kilka stopni wyżej mimo wszystko z obsadą i tak dalej. Pomimo, że ten film nie ma złej obsady, bo mamy Hugo Weavinga, Benny się i Anthony Hopkinsa, ale Anthony Hopkins jakby osoba, który wydawał się, że, że będzie ten film nobilitować i, i, i, i będzie no tym takim diamentem tutaj. No to mimo wszystko no, grały jakoś tak drewniane jak dla mnie. Jest jedna scena, którą pamiętam, że e, przyjeżdża e, zakrwawiony właśnie syn e, tego Sir Johna Talbota, czyli będzie się Toro gdzieś tam w Wilkołach oczywiście zagryziony, przywożony wozem do rezydencji i Anthony Hopkins podchodzi patrzy się i mówi zupełnie taką twarzą bez wyrazu o Boże, Lorenz, co ci się stało i, i tyle. I, I mniej więcej tak wygląda gra Hopkinsa w tym filmie, że jego jest zupełnie bez wyrazu, aczkolwiek Hopkins nie przesadza jakby ze swoją ekspresją w większości filmów, ale yy, no ale no, on, jego staż było na więcej. A, no i wydaje mi się, że Hopkins gdzieś się po drodze zaczął staczać na jakieś takie pozycje bardziej kasowe, bo z tego co widzę on teraz gra Odyna w filmie Thor, więc no, być może w tym filmie również po prostu poleciał na kasę i o to chodziło. Ja tutaj też może bo ja osobiście bardzo go lubię i jakby no, mi podobała się jego gra, no ale to może być takie moje bardzo subiektywne odczucie no ale może ta cała sytuacja z tą ekipą, że tam się ludzie wymieniali bez przerwy, tam pewnie to się bez nerwów nie obywało więc zagrali jak zagrali chociaż no, w zasadzie aktor tej klasy to raczej powinien no, radzić sobie z takimi rzeczami bez problemu tak, no to znaczy wiesz no, nas teoretycznie nie powinno obchodzić co się dzieje za kulisami, my oceniamy jakby efekt finalny a no no, Był jaki był, I, i mi się o wiele bardziej podobała gra właśnie Benicio del Toro niż Hopkinsa. E, Benicio del Toro, jako ten taki oszałon, który biega i zamienia się w Wilko Aka, całkiem nieźle się tutaj sprawdził. E, i, sa, I sam zresztą mówił, że, że to było jego marzenie, żeby zagrać w tym filmie, i podobno jak tylko usłyszał o tym, że kręcą wilkołaka, to się od razu zgłosił. Na, no to w tym filmie. Chwila, może tak ogólnie powiedzmy, o czym jest Wilkołak? Wydawałoby się, że nie trzeba mówić, ale tak przybliżmy może ludziom, którzy nie widzieli o co chodzi w filmie. Film się zaczyna tak, że jakiś tam aktor wraca z grubsza. To jest, nie? Jakiś aktor znany wraca do domu, bo dowiedział się, że jego brat gdzieś tam zaginął. No, on jest jakoś tam skłócony z ojcem. No i tam zaczyna robić jakieś takie własne prywatne dochodzenie co się stało z tym jego bratem. No i tam są jakieś tam perypetie z cyganami, z czymś tam, jakaś tam akcja gdzieś, okazuje się, że został ugryziony przez jakieś zwierzę. No i wiadomo, no, zamienia się w wilkołaka. No i, i w, to, w, to się, w to się zaczyna wplatać się właśnie jakiś taki mit wilkołaka w tym całym miasteczku, jakieś jedna wielka klątwa na rodzinie i tak dalej, i tak dalej. więcej, jakby to jest... To jest ten klimat, który mamy w tym filmie. I jakby ja zobaczyłem tego wilkołaka i od razu pomyślałem, że to będzie fajny film, o którym można by było wspomnieć, bo wydaje mi się, że to jest film, który by chyba wypadałoby obejrzeć, bo takich typowo gotyckich klimatów z wilkołakami to nie ma za dużo i Wilkołak byłby takim właśnie tym tytułem, który się pasował w tych dwóch filmów, o których wcześniej wspomniałem. Oglądając Wilkołaka miałem wrażenie, że ta cała fabuła jest w pewnym sensie niepotrzebnie komplikowana, a w ogóle po obejrzeniu oryginału i... I w porównaniu z oryginałem, ten film na serio jest zupełnie bez sensu zakręcony fabularnie. I jest po prostu podawana jakaś taka masa wątków. Oczywiście cała akcja, efekty specjalne, klimat, i tak dalej, jest jakby momentami o wiele ciekawszy niż w oryginale. Bo oryginał, ja osobiście polecam obejrzeć, pomimo że jest film dosyć naiwny i głupi. Przez większość momentów te po prostu dialogi są tak śmieszne, że się tam wytrzymać nie da. I, i... Tylko, że fabuła wydaje się być o wiele prostsza, o wiele bardziej naiwna, ale nadal posiadając jakiś klimat. Bo tam... No ale jest, jest, jest spójna, bo jakby w tym nowym yy, tam widać, że co chwilę ktoś miał inny pomysł na to. Mm. I, I się rozmywało. Było kilka takich scen, o których nie wiem, czy będziemy mówili teraz, może o scenach po następnym tak. roku muzycznym, nie? Jak zwykle. No, tak, tak. Będziemy siatkować to wszystko no. później. No, no ale no właśnie niby ten, ten stary film był taki no niby durny, ale, ale się kleił. No. Miał jakąś tam całość. No. Był no, nakręcony kurczę w tym 1941 roku, więc to no, też nie ma się co czepiać za bardzo. No. Mhm. A, to znaczy takie zarzuty jakby do tych obu filmów, to znaczy akurat może do 41 akurat tej wersji oryginalnej być może nie, ale taki dla mnie największy zarzut do tej nowej wersji był taki, że ten klimat jest do pewnego momentu utrzymywany, a w momencie, kiedy w horrorze, kiedy jest jakby jeden jakiś taki przeciwny, jakiś potwór, duch czy wilkołak właśnie, czy cokolwiek. I w momencie, kiedy on e, ma sprawiać, że się go boimy i ma tylko i wyłącznie te cechy takiego potwora, e, a nie jak na przykład w przypadku Drakuli Kopoli, kiedy Dracula jest e, e, konkretną osobą, z konkretnym charakterem, to w przypadku tego wilkołaka, no to tutaj mamy tego kolesia, który biega i rozczarpuje ludzi, to w momencie, kiedy właśnie takiego potwora pokazuje się w pełnym świetle, przez dłuższy czas, kiedy można się przyjrzeć mu, to ten horror już zaczyna tracić i zaczyna się robić film akcji, yy, to, to się rzeczywiście robi taki Van Helsing trochę. Film akcji, gdzie, gdzie się poluje na jakiegoś tego potwora a nie coś, przy czym można było się na serio troszeczkę wystraszyć wil wilkować zrobiony no. fajnie, no ale jakby no zginął ten klimat w momencie, jak już tak pokazali wszystko dokładnie tak i, i właśnie o to chodzi jakby ob obie wersje mają wspólną rzecz y mają tak kretyńskie wątki miłosne że po prostu ja, ja płakałem jak zarówno w jednej części jak i, znaczy w jednej wersji, jak i drugiej po prostu to widziałem bo y, w obu wersjach jest motyw, że y, główny bohater poznaje kobietę, która jeszcze kilka dni temu kochała kogoś innego, ale teraz zakochuje się już w naszym głównym bohaterze, już nie chce go opuścić i jest gotowa zginąć za niego. To jest po prostu y, poziom naiwności w tym wszystkim i sposób, w jaki to jest przedstawione jest no, na tak niskim poziomie, że ja bym chętniej wyciął wątek miłosny z tych obu filmów, niż jakby go jakikolwiek sposób pokazywał. No Tutaj jeszcze jakby porównując sobie wersję, ja nie wiem, czy tak do końca powinno się mówić o tej nowej wersji, że to jest remake. Jakby fabuła jest zmieniona na tyle, że to no, jakby ten film z 41 jest jakby inspiracją tylko do tego, co powstało w tym roku. No tak, to prawda, bo jakby natężenie kurczę, wielkiej klątwy nawiedzonego miasteczka i w ogóle też warto wspomnieć, że ten remake jest cofnięty trochę w czasie w porównaniu do pierwowzoru bo ten remake to jest chyba jakiś co to jest, połowa XIX wieku jakoś, jakoś tak chyba a ta starsza wersja to jest, też jest XX wiek no, ale, ale to rzeczywiście też mowa o tym remake'u jest taka dosyć wątpliwa, bo oni ten ten sam sens filmu pchnęli strasznie. Też różnica pomiędzy jednym a drugim jest taka, że w obu filmach, jak jest Wilkołak i oczywiście osoba, która zamienia się w Wilkołaka, która jest tam podejrzana o zabójstwo, w obu filmach jakby pojawia się ten taki wątek, że główny bohater najpewniej odchodzi od zmysłów, no i wszyscy starają się go tam, traktować jego chore, chorego psychicznie, podczas gdy w tym remake'u to jest tak, tak dosyć luźno potraktowane, no i wszyscy wiedzą, że on jest wilkołakiem, to się tam szybko okazuje, że on na serio jest tym wilkołakiem i tak dalej, o tyle w tej wersji oryginalnej z 1941 roku, przez bardzo długi czas jest utrzymany właśnie taki klimat, że kurczę, a może, a może on po prostu jest chory psychicznie, czy coś takiego, że mu się to wszystko wydaje mniej więcej ten klimat jest y, takiego thrilleru psychologicznego w pewnym sensie y, utrzymany i, i, i to mogłoby być pociągnięte do samego końca no, w, w tej nowej wersji już nie do końca, bo gdzieś tam już na samym, w, po chyba 40 minutach już wiadomo, że on na serio jest ten wielkolek i się tam zamieni no to, to jest też jakby takie nastawienie jakby ten, ten starszy film to jest taki i wesoły bo bym powiedział wraca ten syn do domu i w ogóle o cześć tato jak fajnie ci widzisz na, na luzie i jakoś tak przy okazji się okazuje, że jego brat nie żyje i to też nie wiadomo czemu no? tak, ale właśnie ten, ten, ten tak jest taki radośnie głupi ten, ten oryginalny film a ten, a ten właśnie ten remake stara się z, zrobić z tego coś i, i to robi w taki momentowy sposób troszeczkę nieudolny. E, ten fabular, mówię o tym takim poziomie fabularnym, bo klimat w wielu miejscach e, przez tam pierwsze pół godziny na przykład klimat jest bardzo fajny. No to im się udało w miarę e... utrzymać, Później to się tam zamienia też rzeczywiście w ten film akcji jakieś takie podróżowanie w to i z powrotem, po Londynie no, no, no, no, no, no, no, Przede wszystkim to ten klimat ginie, bo ten film jest za długi No, no, no, no tak, on jest dwa razy dłuższy od, od oryginału. Jest to, że jest dużo krótszy No, no, no Coś w tym jest Ale yeah. No, oba, fi, oba filmy są przygnębiające głupie niestety, to trzeba powiedzieć wprost, e, ale jednak poleciał, osobiście wolałbym sobie przypomnieć ten remake niż e, ten oryginalny, bo ten oryginalny już od samego początku jak go oglądałem, e, jako tam samo to nazwisko tego Rona Chainy Juniora, jako że on był, że Benicio Del Toro to on się na nim, nim inspirował, że to jakiś wielki aktor był. Ja tak czytałem o tym wcześniej i tak zacząłem oglądać ten film. I wchodzi jakiś olbrzym na scenę z brzuszkiem, jakimś takim szerokim uśmiechem i właśnie spotyka się ze swoim ojcem. A Oni na pierwszy rzut oka są tak różnica w ich wieku jest mniej więcej tak na oko jakieś 10 lat chyba. E, przy czym syn jest wyższy o jakieś, nie wiem, o głowę co najmniej od ojca i to tak jaka wygląda. I, I też ta cała rola tego, w oryginale tego Chaney Juniora jest po prostu, on się zachowuje jak takie dziecko, jak upośledzone umysłowo, z jego jeszcze tuszą i, i tym takim, takim mimo wszystko dziecięcym wyrazem twarzy. No, on wygląda jak zupełnie idiota w tym filmie. I, i, I fakt, że się zamienia wilkołaka sprawia, że to jest, on się robi jeszcze bardziej śmieszny. Dokładnie. Zwłaszcza, że jak się zobaczy tego Wielkołaka z 41. No to jest taki mocno nieogolony gościu w poszarpanych ciuchach, nie? No, no więc tak to wygląda. A się Del Toro moim zdaniem na serio zrobił z tego fajną postać, no w pewnym sensie. E, więc to jest, to jest o tyle lepsze. No, no i jeszcze Anthony G. Hopkinsa można sobie poglądać przez chwilę. Jak mniej więcej oceniasz ten film, czy. jakby. Poszedłbyś na niego do kina? Nie, czy to znaczy byś... poszedłbym, ale bym się zawiódł strasznie. Hmm. <laughs> Więc jakbym teraz miał iść, to, to już nie. Znaczy warto to zobaczyć na dużym ekranie, no bo to ten klimat na początku jest naprawdę fajny. E, no ale można usnąć na tym filmie no. hmm. ja bym poszedł, ja bym poszedł na ten film do kina, jeżeli bym miał jeszcze okazję. E, może nie tak szybko. E... Film ma za dużo akcji e, Film strasznie traci na klimacie później e, Ale mm, Film ma otwarte zakończenie Na kontynuację, co jest dosyć niepokojący e, i, i, I to jest film taki dosyć trudny bo, bo wiele osób go zjechało Ja jestem chyba jedną z niewielu osób Które ten film się podobał W pewnym sensie I te osoby, które najpewniej jak ja mówię o miejscu bez głowy czy o Draculi, bardziej o miejscu bez głowy, który miał wybitny taki mroczny i ciężki klimat mgły, jakieś tam osady odciętej od świata i tak dalej, to w, oczywiście idąc, czy oglądając Aka, możesz się zawieść, bo to jak już kilka razy powiedziałem film akcji, który ten klimat konsekwentnie traci po drodze szczególnie w momencie, kiedy pojawia się Hugo Weaving jako inspektor policji no ale, ale wydaje mi się, że jest to film, który warto zobaczyć. Miejmy mie nadzieję, że pociągnie to za sobą falę remakeów tych wszystkich dziwnych filmów, które Universal wydał na przestrzeni lat do lat 50. czy 60. -tych, bo niektóre tytuły są zachęcające i e, ci, którzy mają okazję je obejrzeć to zachęcam. Ja sam e, już się szykuję. No, a e, teraz może chwila przerwy i, i będziemy może już mówić tak bez ogródek o, o tych dalszych częściach filmu, e, które się tutaj powstrzymywaliśmy i, i powiemy, co nas gryzło dalej w fabule, więc jeżeli je jeszcze nie widzieliście, to możecie sobie darować naszą część audycji i wrócić, kiedy obejrzycie. A jeżeli już widzieliście, to możecie pozwolić sobie na to, do powiedzenia.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 Mówimy o tym, co nas na serio gryzło w tym filmie. I yy, to nie było czym znaczy, mnie, mnie najbardziej to gryzła ta laska. To, to mógł być naprawdę fajny motyw, bo fajnie się zaczęło. Gościu pojawiający się znikąd w przedziale. Nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tę scenę. <gry> Dobra, że się zrozumiałeś. Znaczy zostać, tak? No. no tak, tak myślałem właśnie. Nie, nie, nie. Chodzi mi o laskę taką, o której się chodzi. To jest głową wilka. Tak, szczególnie, że ta laska miała. No, zupełnie inny wydźwięk w tym oryginale. Tak, a dokładnie. Tutaj, a tutaj zostało sprowadzone no, to do. Ona zniknęła, bo tak fajnie pokazane. Ten gościu się tam pojawia nagle w tym przedziale. Chce mu dać tą laskę, ten jej nie chce. No, mu jednak ją tam przekazuje w sposób inny, więc ta postać, taka, no, w ogóle ten, ten człowiek, ten, ten człowiek widmo w zasadzie, był bardzo hmm. fajny, i, i gdzieś to wszystko się rozwiało. Ja myślałem, tak, że ale laska to jest. będzie czymś bardzo ważnym w tym filmie. Tak, a nie jest na serio. Nie? To, to było tak pokazane, że mówię: Kurczę, to będzie kluczowy moment filmu, kiedy ta laska coś będzie znaczyła. I znaczyła kompletnie no... nic. No właśnie, no ale na dodatek ta laska jeszcze jest srebrna i tak dalej. I, i, to, to, i to tak jak mówiłeś, że, że ma się wrażenie, że ten film jest zlepiony z jakichś pomysłów. I to jest właśnie jeden z tych pomysłów. Tak. Kolej z dupy, ja nie... z laską się pojawia, i później nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Bardzo fajnie zaczęte i poszło w, w diabeł. No? Tak, i tam jest masa, w tym filmie jest masa takich rzeczy. Na przykład ta cała historia tego Johna olbota, tego Hopkinsa, jak on tam jechał do Indii, że go coś tam ugryzło i tak dalej. To wszystko było fajne, ale, ale, ale to było niepotrzebne. Już jakby jest masa tych drobnych rzeczy. Oczywiście chyba obaj się zgodzimy, że najbardziej niepotrzebną rzeczą to jest wyprawa do Londynu, która w, na której oczywiście nie było w oryginale, a która w tym wydaniu właśnie jest tym takim gwoździem do trumny, tak na serio, do tego jest filmu. Zaraz wuzu, obok, od czapy. Y, Zaraz obok tej walki na samym końcu. Co, to, to w ogóle, to już w ogóle było coś takiego, co ja tak. Ja, ja byłem trochę tumaniony, jak to oglądałem. Bądź ta walka trochę przypominała, nie wiem, króla lwa albo coś w tym stylu. <laughs> no. E, jakby mi się kojarzyło w ogóle, jak te dwa wilkoła jakieś tamtarzały, to mi się przypomniał film... E, ja tego nie widziałem, tylko widziałem chyba jakieś takie e, zdjęcia z planu i tam jakiś plakat. Film się nazywał Where the Wild Things Are, czyli tam gdzie są dzikie rzeczy, czy coś takiego. To jest jakiś taki dla dzieci film o jakiś jakichś takich włochatych stworkach, nie? I bardzo fajnie wygląda i tak dalej. Podobno całkiem niezły film. Ale tak czy inaczej właśnie tak sobie myślałem o tym, jako takie dwa włochote stworki, które się rzucają w to i z powrotem. Ś śmieszne było to, jak zrobili, żeby dało się te stworki rozróżniać. Jeden zdjął koszulę, drugi nie. <głosy> no i tam w, ogóle, tam w ogóle jest taka scena, na przykład nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak przybiega ta ukochana tego Lorenza, która wcześniej była ukochaną jego brata, no ale na przestrzeni całego filmu już jest ukochana u jego i tak dalej I, i jest taka, jak ona ucieka tam z objęć wilkołaka, zabawne jest to, że ona zaczyna zdejmować kurtkę, zanim wilkołak jeszcze ją złapie, bo zdejmuje oczywiście, żeby można <grymnie> mogła uciec. Jakby, ja, ja specjalnie zwróciłem na to uwagę, bo tak coś mi nie pasowało, przewinołem patrzę i rzeczywiście, nie? całkiem niezło, zdejmuje jakby ubranku już zanim ktoś się Może ją złapie. się jeszcze I... zastanawiała, czy przypadkiem nie za szybko ucieka. <śmiech> nie, ale w ogóle ta sama walka to jest yy, ja nie wiem, czy, czy to jest celowane w odbiorców filmu Zmierzch czy, czy jakby czy to ma jakby zniwelować jakby różnice tutaj jakieś klimatyczne, czy co ja nie wiem o co chodziło w tej walce ona była zupełnie niepotrzebna on równie dobrze mógł tam wejść, strzelić w swojego ojca srebrną kulą i, i tak to skończyć. to byłoby i to byłoby super. Albo coś równie takiego prostego, bez wydziwiania. Oni stracili masę kasy po prostu na te efekty tutaj i mogli wydać się żeby poprawić całość. I to było zupełnie bez sensu. Już, już pomijam fakt, że odcięty łeb e, Antoniego Hopkinsa w wersji cyfrowej zupełnie nie przypomina e, Antoniego Hopkinsa. I, I nie wiem, czy każdy, że to scena jakaś tam tłuką, tłuką i nagle tam Hopkins wpada w pomień i no, jego, głowy, będę się to do toro obcina mu głowę i ta głowa tam sobie odpada. Przez chwilę się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem nie pojawia się jakaś trzecia osoba w tej całej walce, bo zupełnie nie zrozumiałem kim jest, znaczy do, do kogo należała ta głowa w takim razie, no ale no, <śmiech> wychodziło na to, że tak, do. Tak, to. tak, no wychodziło na to, że do Hopkinsa chyba, że była jakaś szybka zamiana miejsca a John Talbot sobie gdzieś uciekł w mroku nocy tak czy inaczej no to, to było dziwne rzeczywiście w tym filmie no i, no i ta cała wizyta w Londynie też była taka hmm. no słuchaj, czy mi się tylko wydaje bo chyba w tej starej wersji to ojciec nie był w ogóle wilkołakiem. Nie, no właśnie. I no właśnie, to też to, jest zabawne, nie? Że to jest on tam przyjeżdża. Cały sen zmieniony, nie? Tak, wilkołakiem, bo, bo, bo właśnie takie są różnice, nie? W tej wersji oryginalnej koleś przyjeżdża i tam po drodze w ogóle się okazuje, że wilkołakiem jest jakiś cygan, który tam pogryzł go, tam on go zatłucze. No w ogóle ta oryginalna wersja, znalezienie pierwszego ciała mi rozbroiło. Nie? Znaleźli ciało w lesie przy drzewie, jest oczywiście masa policjantów i tak dalej, przychodzą no i siedzą nad tym ciałem po chwili orientują się, że po drugiej stronie drzewa drugie, drugie ciało. ciało. Tak, ale tak, no po prostu. z, z czasu dochodzenie robili, nie? Tak, tak, no i tak ojej, mamy drugie ciało, nie? I to... No to było grube drzewo przecież, tej bo... Tak, no ja wiem, ja wiem, to był, to był las pełen entów. Ale w oryginalnej wersji była masa takich rzeczy, do których można było się czepiać, ale równie bardzo można było się czepiać z tego remake'u tak na serio. Ale remake, to, to, to też, też było, były takie rzeczy, które jakby miały zrobić ten film ambitnym, Jakby scena z teleskopem w wersji oryginalnej. znaczy tak, może zacznijmy od tej wersji nowej. Podchodzą, oglądają księżyc, tam mówią jakieś metafory, jakieś tratata, nie, fajne gadki. A w wersji oryginalnej goście naprawił teleskop i podglądał panienki. I to było. To było w pewnym sensie takie proste, bezpośrednie i tak dalej. I gdyby zrobili jakby ten klimat takiego tej małej, takiej miejscowości, gdzieś w głębokim lesie, z tym ciemnym lasem, gdzie się tam biegają i ganiają i tak dalej i by skupili się na prostocie tak na serio i zachowali klimat i bez tego, że z Londynu przyjeżdża policjant, później zabierają tego wilkołaka w loko do jakiegoś zakładu psychiatrycznego, gdzie tam go starają się leczyć, to gdyby zrobili prosty film, tak prosty jak ta, ta wersja oryginalna, to by było moim zdaniem o wiele lepiej. No na pewno, to przekombinowali bardzo mocno. Tam, tam w ogóle ta komiczna scena w tym remake'u jak no, ten Lorenz jest przywiązany do tego krzesła no i wielki profesor tam przed zgromadzeniem mówi, że tutaj przedstawi teraz, że wszyscy się mylą, że nie jest żaden wilkołakiem i tak dalej i on się zaczyna zmienia, wszyscy się boją i to, to już zaczyna być komiczne scena jak on stara się wydostać z tego pomieszczenia i cieć mu mówi, że przykro mi, ale zamknięte drzwi nie możemy pana wypuścić i jeszcze jak on tam wypada przez to okno, jak się tam nadziewa i później wychodzi ten Hugo Weaving jako policjant i, i patrzy się na niego po chwili bierze pierwszego lepszego policjanta zabiera mu pistolet, zaczyna biec przez pół Londynu i strzela tam do tego wilkołaka on biega po, po, po dachach I, i najzabawniejsze w tej całej pogoni jest to, że wilkołak zdąży szybko wbiec na dach, tam skacze przez te dachówki, biegnie, biegnie, biegnie policjanci gonią za nim i ich spotkanie kończy się na tym, że jedni, znaczy, bo przez całą tą gonitwę jedni, jedni biegli za tym drugim, za wilkołakiem, a gonitwa kończy się w ten sposób, że wilkołak biegnie na nich. I no, to to blokadę tak, że... po prostu, nie? Ja Zrobili blokadę. Ja wiem, na ale oni musieli rozstrzymać ja wilkołaka, dachem. no. I to, to było, to było przy... jakieś takie dziwne, że oni się tam ganiają, już, już pomijam sam fakt, że oni ciągle mają go na celowniku, nie? Pomimo, że on biega po dachach, w gęsto zabudowanym Londynie, gdzie spokojnie bym mógł ich zgubić, to oni go mają na muszce, ale kończy się jeszcze na tym, że oni go jakoś tak no, tak zaganiają, że mają go od frontu. Więc... I zszedł na dół w dodatku, zagonili tak, go w Tak, tak i, biegnie, i biegnie jeszcze frontem prosto na nich, żeby sobie postrzelali w niego i zobaczyli, że tak naprawdę jest to jakaś wielka bestia rodem z piekła. Więc jakby cały ten epizod z Londynu jest taki dziwny. No. Aczkolwiek no, w, w tam Wilkołach e, w Londynie e, już były być może o to chodziło? Nie wiem, no może kurczę, w, chodziło o nawiązanie do tego pierwszego filmu Wilkołaku. Z 1935 z, z kolei. Tak, może, może o to chodzi, bo, bo, bo to też jest całkiem możliwe. To, no nie, nie wiem, jak, ale to wiesz, to, no... jak kręcą film i trzeba, nie wiem, obejrzeć najpierw kilka oryginałów, żeby w ogóle dojść do tego co tam biega, no to trochę bez sensu, no. Ten film powinien grać sam z siebie. I martwi mnie też to zakończenie, nie? To co już powiedziałeś, że, że jest otwarte i że chyba będą coś z tym robić, no bo oczywiście ten cały Hugo Weaving jako Wilkołak. Agent Smith pojawia thing. się z laską Wilkołaka i, no i co dalej? No, i znowu ta laska nie wykorzystana. Tak. Zdźgnęli go chociaż z tą laską? Mm. Czy nie? Ktoś tam dostał bo tak jakoś. W oryginale bo... to go zatłukli tą laską, <laughs> ale czy w tym Rymajku coś nie. zrobili? <grym> nie wiem. Nie w ogóle, jeszcze wracając do oryginału, tam jest. Przy... To zakończenie oryginału jest przekomiczne, bo tam jest tak, że yy... ten wilkołak atakuje tą swoją ukochaną niby. Przybiega ojciec jego i zaczyna go okładać tą srebrną laską. I, i, go za, I go tam zatłuknie, Po czym przychodzi policja i stwierdza, że... E, jak to było, że... Aha, że... Mm, on musiał uratować tą dziewczynę, bo chyba jakiś wilk na nią wyskoczył i on zginął przy okazji, jakby ratując ją. I że tak naprawdę on jest bohaterem, który ją tam mówił. I się zacząłem zastanawiać, jakim po prostu przebiegłym... Jaki po prostu bystry umysł trzeba mieć, żeby stwierdzić po rozbitej czaszce, zmasakrowanej tempem narzędziem, czy kolej zginął od yy, od wilka. Że po prostu on przyszedł i, yy, jakby to skomentował po po, po zerknięciu po prostu dosłownie przez sekundę. Więc jakby to zakończenie było. I to zakończenie wilkołaków jakby w tym remake'u yy, wyłączając tą całą walkę, no było o niebo z yy, lepszym takim yy, klimatem niż ten wszystko. No i tak jak mówisz, to, to otwarte zakończenie ja na Miejmy które... nadzieję, że, że nie nakręcą ciągu dalszego No może ktoś jakby weźmie nauczkę i sobie do serca i, i zrobił coś lepszego, no bo To może niech ten nakręcą jeszcze raz <śmiech> <śmiech> Za ile to by było? Za 60 lat, niech to zro... nie, za 70 lat Tak, no. może by im się udało no, kto wie, kto wie. No, jeszcze to będziemy jeszcze prowadzić wtedy kawę na kamerę. No, to, no, to no, dobrze. No, pamiętacie, to... jak 70 lat temu opowiadaliśmy Wam o takim głupim filmie. Nie? To by było naprawdę legendarne. <śmiech> <śmiech> będziemy kaszleć z wnóżkami. No, <śmiech> inhalator, tylko słychać co chwilę. <śmiech> no, <śmiech> to musimy kończyć już. No, a tak na serio to chyba rzeczywiście będziemy już kończyć. Naprawdę, To jeszcze film taki, że nie ma co o nim gadać w zasadzie, no, poza to, że się pośmialiśmy trochę, no. E, ja sądzę, że tak jak normalnie robią wersję reżyserską, kiedy dodają wycięte sceny, tak mi się wydaje, że wersja reżyserska to jak powinna być zrobiona na odwrót. Powinni po prostu pociąć i wywalić niektóre sceny. I wtedy może to by było fajniejsze. No ale jak już wcześniej tak jak ja mówiłem, że w Benicia del Toro bardzo fajnie zagrał reklamnie, dla a Hopkins no, no. okej, okay, dobra, niech będzie i film warto zobaczenia choćby jak się robi Oka w 2010 roku wydaje mi się, że na pewno jest to w tym napływie całych filmów o wampirach i tak dalej, to jak będzie taką fajną, małą odskoczną. Więc mimo wszystko, mimo tych yy, negatywnych opinii, które gdzieś tam przez cały internet i przez media się przewinęły na temat tego filmu, ja osobiście chyba jednak bym polecił. Nie, trzeba go zobaczyć, żeby zrobić sobie własne zdanie, nie? Ja, ja bardzo chętnie poczytam też opinie, czy to na stronie, czy na naszym forum na temat tego, co wy, jako nasi słuchacze, myślicie o tym. No i kurczę, no po długim czasie udało nam się nagrać kolejny odcinek na Macabra. To co, będziemy się żegnać chyba? No chyba tak. Nic Więc więcej do powiedzenia nie mamy. Z tej strony mikrofonu Jacek Brzydowski z Wrocławia. Z tej strony jest Pruszkowa Paweł Serius. No i cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.